Witam w kolejnym podcaście Polskie Detroit, przed mikrofonem Łukasz Witkowski. Dzisiaj w podcaście usłyszycie między innymi troszkę o Oscarach. Nie będę mówił kto moim zdaniem powinien wygrać lub kto jest nominowany, nomino ale będę mówił o jednym z filmów, który ma szansę na Oscara a wokół którego e, ostatnio w Detroit bardzo dużo się dzieje. Będę też mówił o nowym przewodniczącym Rady Miasta Detroit. Będzie też kilka słów o Amtraku, czyli amerykańskim pociągu pasażerskim i straży pożarnej w Detroit, a także kilka słów na temat zbliżających się wyborów na gubernatora, na gubernatora stanu Michigan. Zapraszam do słuchania. Jako, że wielka gala rozdania Oscarów już w niedzielę, pozwólcie, że zacznę dzisiejszy podcast od informacji na temat drugiego filmu, który zdobył najwięcej nominacji do tegorocznych Oscarów. Pierwszy to oczywiście Avatar, ale może tego nie wiecie, ale film Heart Locker też zdobył tyle samo nominacji, co i Avatar. Film ten w reżyserii pani Catherine Bigelow, zdobył podobnie jak Avatar 9 nominacji. Traktuje ten film o wojskowych amerykańskich, o żołnierzach amerykańskich w Iraku, a przede wszystkim o bardzo czasami bohaterskim, a czasami niezrównoważonym i nieprzewidywalnym saperze panu Willu Jamesie. Oczywiście film jest naprawdę warte obejrzenia, ale dlaczego mówię akurat w podcaście Polskie Detroit o tym filmie? Jakie powiązanie ten film ma tutaj z Detroit? Takie, że główny bohater, pan Will James został, jego, jego postać została stworzona przez człowieka, który parę lat wcześniej spędził ponad miesiąc z mieszkańcem Michigan panem panem Jeffreyem Sarwerem, który właśnie w Iraku był saperem i na podstawie jego e, życia, na podstawie jego doświadczeń wojennych e, scenarzysta filmu stworzył właśnie postać Jamesa e, Willa e, Jamesa. E, Pan Sarwer e, poczuł się niezbyt dobrze z tym, że scenarzysta e, najpierw przeprowadził z nim wywiad do Playboya 11 stron i rzeczywiście sportretował go jako, e, tak, jak, tak jak to było, tak jak rzeczywiście pan Sarwer e, to wszystko co robił w Iraku to rzeczywiście tam w tym artykule było napisane, e, ale później pan Sarwer nie dostał żadnych pieniędzy za to, że jego życie zostało sportretowane, jego kariera została został sportretowany właśnie w filmie Hard Locker. E, ani wytwórnia, ani reżyser, ani scenarzysta nie odezwali się do niego, nie mówili, że jakiekolwiek e, wpływy, e, zyski z tego filmu będą, e, jakiś tam procent będzie przeznaczony dla pana Serwera. E, no i oczywiście pan Serwer wynajął jednego z najlepszych i najbardziej znanych prawników w Michigan, a także i w Stanach Zjednoczonych, pana Jeffrey'a Feigera, Możecie pamiętać to nazwisko ze słynnej sprawy doktora śmierć, doktora Kevorkiana, Jacka Kevorkiana. I tak jak mówię, no Jeffrey Figer, moim zdaniem jako naprawdę doświadczony prawnik, adwokat, Wyczuł pismo nosem i wie dobrze, że e, tuż przed oskarami, e, najprawdopodobniej, żeby uniknąć tak zwanej bad publicity, czyli e, złych rzeczy, które mogą być napisane na temat tych, e, tego filmu, e, najprawdopodobniej wytwórnia Summit e, e, zgodzi się, by pójść na ugodę z Panem Serverem, e, no i oczywiście jakieś tam pieniądze pan Salwer będzie miał za to zapłacone, chociaż na razie ani wytwórnia, ani reżyser, ani przedstawiciele czy reżysera, czy scenarzysty nie chcą rozmawiać ani z prawnikiem, ani z mediami. Wszyscy uważają, że pan Jeffrey Feiger zachował się w miarę dobrze, poczekał do momentu, kiedy skończyło się głosowanie dotyczące komu mają przypaść w tym roku Oscary i dopiero następnego dnia ogłosił to, że pozywa do sądu właśnie między innymi wytwórnie Summit i panią reżyser. Także analitycy, eksperci przewidują, że oczywiście sprawy sądowej nie będzie, będzie ugoda i no na pewno to nie jest sprawa na 100% wygrana i, i, i możliwe, że wytwórnia będzie chciała się sądzić, ale, ale 90% ludzi, przewo... ekspertów przewiduje, że jednak będzie ugoda i pan Sarwer dostanie jakieś pieniądze z tytułu tego, że właśnie w tym filmie jego życie, a przynajmniej kawałek jego życia zostało sportretowane. Miałem mówić o straży pożarnej i o pociągu, więc już spieszę z tą informacją. W ubiegłym tygodniu w, w południowo-zachodniej części Detroit doszło do wypadku samochodowego. No nic dziwnego, wypadki się cały czas zdarzają. Niedziwnym było też to, że na miejsce tego wypadku przyjechała policja, karetka pogotowia, a także straż pożarna. Mimo tego, że to nie był poważny wypadek, bardziej stłuczka, no ale wszystkie te służby się pojawiły. Dziwnym jest to, że i policjanci, strażacy zaparkowali swoje samochody na torach, które biegnął tuż obok miejsca wypadku. W Ameryce no, kolej nie jest bardzo, bardzo popularna, raczej jest wykorzystywana do transportu różnych produktów niż do przewozu pasażerów, no wiadomo, że ze względu na odległości, ale mimo to firma Amtrak, nasz tutaj lokalny przewoźnik, mówię lokalny, nie w Detroit, nie w Michigan, ale na całym tak zwanym środkowym zachodzie. Oczywiście nadal Amtrak wozi ludzi. No i właśnie w tym momencie, kiedy policja i straż pożarna zdała sobie sprawę, że już nadciąga pociąg i że należy zjechać z tych torów, policjantowi się udało, strażakowi niestety nie. Pociąg z Detroit, jadący z Detroit do Chicago, oczywiście z pasażerami na pokładzie e, uderzył w e, wóz strażacki. Nie był to byle jaki wóz, nie była to zwykła straż pożarna, była, e, był to wóz e, z tą taką długą, długą, długą drabiną. E, oczywiście e, siła, z jaką uderzył pociąg, e, zmiotła e, ten wóz strażacki na bok e, ten jeszcze pojazd uderzył w jakiś słup, także naprawdę już nie było co zbierać z tego wozu strażackiego 600 tysięcy dolarów wyobraźcie sobie 600 tysięcy dolarów ten wóz strażacki kosztuje oczywiście nikt z policjan z, ze strażaków nie został zawieszony w swoich obowiązkach na razie jest prowadzone wewnętrzne śledztwo no ale ludzie w Detroit naprawdę są Poruszeni tym, że strażacy, którzy powinni dbać o bezpieczeństwo, no nie, że narazili nie tylko miasto na straty, ale też życie tych biednych ludzi, którzy jechali tym pociągiem. Także 600 tysięcy dolarów za taki samochodzik. Wow! Podcast Polski Detroit. Poznaj ciekawszą stronę Ameryki www.polskiedetroit.com. Mogłoby się wydawać, że problemy z radnymi miejskimi czy z ludźmi, którzy zasiadają na wysokich stanowiskach w zarządzie miasta już się skończyły, no ale niestety parę tygodni temu przewodniczący Rady Miasta Charles Pew E, rozbił samochód służbowy, e, radni miejscy e, dostaje od miasta samochody do własnej dyspozycji. E, w niektórych przypadkach było tak, że e, na przykład Martha Reeves, e, z którą zresztą wywiad mogliście usłyszeć w jednym z e, podcastów Polskie Detroit, w jednym z epizodów podcastu Polskie Detroit, e, ona miała swojego własnego kierowcę i samochód, który dostał od miasta. Charles Pugh jeździł sam tym samochodem. No cóż, wypadki się zdarzają, tak jak już mówiłem, ale ciekawe jest to, że pan Charles Pugh nie zgłosił tego wypadku do... na policję. Powiedział, że uderzył w coś, jakiś tam był problem później odjechał z miejsca wypadku, no ale okazało się, że samochód jest naprawdę z jednej i z drugiej strony bardzo podrapany obydwa koła są przebite, także najprawdopodobniej nie mógł jechać samochodem na dziurawych oponach no i ciekawe jest to, że na policję zgłosił to dopiero po trzech dniach oczywiście śledztwo jest prowadzone pan przewodniczący Rady Miasta nie odbiera telefonów nie wiadomo o co chodzi. W tym tygodniu, w ostatnim tygodniu pan Pił jeździł następnym samochodem, który też oczywiście był dostarczony z miasta na koszt podatników. Małe sprawy, no ale bardzo często od takich właśnie małych spraw się zaczyna, chociażby, no nie wiem, ci, którzy pamiętają wszystkie problemy kłamiego Kilpatryka i zainteresowanie jego osobą przez media były spowodowane tym, że Kilpatrick wynajmował dla swojej żony samochód, płacąc pieniędzmi z miasta. Także mam nadzieję, że to nic poważnego, no ale jeśli będzie to coś poważnego, to naprawdę się nie zdziwię. Hi there, I'm Mike. And I'm Jeff from the Easy Mac Podcast. And you're listening to Lucas on The Polski Detroit Podcast at polskidetroit.com A już za chwilę, już za momencik odbędą się kolejne nie, wybory bardzo znaczące dla stanu Michigan. Pani nie, Jennifer Granholm, gubernator stanu Michigan przestanie piastować swój urząd po dwóch kadencjach. No i oczywiście już teraz powolutku, powolutku czy demokratyczni, czy republikańscy kandydaci zgłaszają swój akces do zbliżających się wyborów. Na razie może nie będę mówił, kto z jednej i z drugiej strony jest najbardziej, kto jest najbardziej rozpoznawalny przez mieszkańców Michigan i kto ma największe szanse w sondażach, na no wiadomo później może i w wyborach. Na razie o tym nie będę mówił. Powiem Wam o dobrych i złych stronach bycia gubernatorem stanu Michigan. Pierwsza dobra rzecz to to, że gubernator sam samochodem nie jeździ, tylko gubernatora wożą. Przynajmniej na 4 lata macie zapewnioną pracę, także mało prawdopodobne, żebyście zostali zwolnieni. Gubernator nigdy się nie spóźnia. Może jego obecność, jego e, pokazanie się na jakimś zebraniu czy podczas jakiegoś spotkania może się e, przesunąć, ale gubernator nigdy się nie, nie spóźnia, Podobno, podobnie jak i prezydent Stanów Zjednoczonych. E, oczywiście do, dla gubernatora zawsze są przewidziane bardzo dobre miejsca na meczach bejsbolu, bejsbola, futbolu, koszykówki, także gdziekolwiek gubernator się pojawia zawsze może siedzieć w pierwszym rzędzie. E, jeśli zostaniecie gubernatorem to macie też prawo do tego, żeby swój wakacyjny dom mieć z pięknym widokiem na Mackinac Island. Mackinac Island to jest wyspa. E, która jest na samym czubku e, tej miszygańskiej dłoni e, pomiędzy górną a dolną, e, górnym a dolnym półwyspem. E, ci, którzy mieszkają w Michigan wiedzą o czym mówię. E, no cóż, e, gubernator zarabia też bardzo dobrze, około 160 tysięcy dolarów rocznie. Oczywiście ma też e, dom, za który płaci za który płacą podatnicy stanu Michigan, w którym ma kucharza, a także Pokojówki, no a najważniejsze to chyba to, że ludzie przestają pytać gubernatora, czy będziesz startowano gubernatora? A także bardzo często politycy tutaj lokalnie w Miszkian, właśnie tym politykom zadawane jest to pytanie. Złe strony bycia gubernatorem, no bardzo dużo taki gubernator podróżuje. Zawsze musi brać udział w jakichś imprezach, odczytach, czy w w zbieraniu funduszy na kampanie dla różnych polityków. Niestety, no, reporterzy w lokalnych gazetach też zazwyczaj nie zostawiają suchej nitki na gubernatorach danego stanu. Dlatego, no wiadomo, rodzina oprócz tego, że was i tak i tak nie będzie widziała, jeśli zostanie czy gubernatorem, to jeszcze nie będzie chciała was znać, kiedy przeczyta artykuły w prasie na was te, na wasz temat. No wiadomo, że gubernator też musi raz do roku dawać, przedstawiać stan, w jakim znajduje się stan Michigan. No i wiadomo, że też znajduje się na tak zwanym świeczniku, także wszystkie oczy są skierowane na gubernatora, także są plusy, są minusy, wielkim może być to plusem, a także może być to wielkim minusem. Że gubernator może się bardzo dobrze zapisać w historii stanu i na dobre czy na złe. Byli gubernatorzy, którzy rzeczywiście do dziś są wspominani. Pani Jennifer Granholm, no cóż, przez Republikanów na pewno będzie bardzo źle wspominana, przez Demokratów wydawałoby się, że będzie dobrze, ale znam bardzo dużo ludzi, którzy są demokratami i niezbyt dobrze mówią pani Jennifer Granholm. Także ona na pewno nie zostanie gubernatorem, a już w 2011 roku będziemy wiedzieć na samym początku, kto zostaje gubernatorem stanu Michiganu. This podcast is a member of the Detroit Podcasters, Detroit Podcasters Network. A place to find the greatest podcast from the Motor City. Located at DetroitPodcasters.net Dziękuję Wam bardzo, że spędziliście ostatnie 15 minut ze mną. Zachęcam Was oczywiście do odwiedzania mojej strony polskiedetroit.com. Zostawiajcie komentarze, piszcie do mnie, możecie też dzwonić, jeśli chcecie. Jeśli szukacie dobrych polskich podcastów, odwiedźcie koniecznie stronę www.podcast.pl tam znajduje się katalog podcastów i na pewno znajdziecie coś jeszcze ciekawego dla siebie. Ja już się z Wami żegnam. Do następnego razu. Na razie hej, a na sam koniec dzisiaj brief i dobranoc. Mówiłaś mi, że boisz się chodzić spać, tańcząc wokół mnie jak ma prawa W poszukiwaniu dnia, wtedy ja w podróż wyruszałem z tobą w labiryntu i światem Pamiętam każde słowo Mówiłaś, że noc pożera swoje dzieci jak szczurza matka, wypełzając ze swoich mieszkań, nieżdżą się tu na klatkach w strachu, że to tam zmrok ich zostanie gdzie? W strasznych mieszkaniach mieszkają strasznie mieszczanie To z nami nosisz pali na skórze jak ropień Choć w ranie wyschły rzędy chopel stoimy w bramie nie jest okej okay. i tak pozostanie do czasu, gdy ręka, która karmi każe to, to wyznanie otwiera mi oczy, witasz mnie w swoim koszmarze Więc idziemy razem odtąd, moknąc z każdą kroplą Bliżej dnia, aż dojdziemy tam Gdy słońce w żaluzjach zagra znów melodię zgraną Do zobaczenia w nowym lepszym świecie jutro rano Dobranoc, noc. niewiasto to miasto, nie pozwala zasnąć nam A jasność dnia wyzwoli, zabierze co boli A na własność skarb oddana nam Dobranoc, niewiasto to miasto. Nie pozwala zasnąć nam Ale jasność. Dnia wyzwoli, zabierze co boli, a na własność skarb oddana. Ciebie z kolei znam tylko z opowiadań. Wieźnia kasceli 44 podobno też nie dojadasz, a ten duszny kwadrat to twój jedyny azyl, To jest chronienie nadziei. W nocy sypią się razy wiem, że chciałabyś uciec, Biec dopóki się starczy, Lecz wiesz, że tacy ty nie wracają Starczą lecz na tarczy, bo nie wystarczy uciec z domu, trzeba uciec od wspomnień. Z diabłem walczyć za tanie, potem to spalić, zapomnieć. Nie potrafisz więc co dzień powracasz na stare śmieci, wiem o co może chodzić, tobie też bałbym się o dzieci, więc wzięta w przez swego największego. Kłamiesz nawet koleżanką z klasy, że upadłaś na schodach Co dzień bakujesz resztki wczoraj, do dzisiejszych reklamówek Zmora nie znika, ale to dobrze znany błękit z Współczuje, chociaż nie dane było poznać micie Do zobaczenia w nowym lepszym świecie o świcie Dobranoc, niewiasto to miasto, nie pozwala zasnąć nam A jasność dnia wyzwoli, zabierze co boli A na własność skarb odda nam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 od zawsze zamykałeś i usta, wpychałeś Knebel, bałeś się ich stworzonych Oczu, bałeś się zwierzeń, tutaj dostajesz Szansę, by opowiedzieć swą historię Psalm, kawes pierwszy Próbuję zapomnieć, o czym O wszystkim, choćby, że przegrałem wszystko Straciłem kontrol nad sobą, nad nimi Nie mogę iść stąd, co dzień sny O lepszych czasach, dniach minionych Obiecywali wolność, obiecywali miliony Z dumą, trzymałem standard dziś Czuję się tu co to miejsce, gdzie co dzień wracałem Było mą troską i schronieniem Teraz pozostało tylko tym drugim Wracam tu tylko po to, by uniknąć spojrzeń tych ludzi Bliscy, Niech też staram się unikać W zasadzie to nie bliscy, lecz wspomnienie poprzedniego życia nienawidzę To jedno wybełkotałeś na przystanku Do zobaczenia w nowym, lepszym świecie o poranku Dobranoc, mężczyzno blizną Znaczy tyle istot, bić w noc Skończ misją, to skądś bić ją Wkąd rzuć, skądś bić ją Daj wzejść nowym dniom Dobranoc mężczyzną, blizną Znaczysz tyle istot, idź w noc Skończ misją, tą skądś bić ją W kąt rzuć, skądś bić ją Daj zejść nowym dniom